Gdy wybierałem się do Macedonii, prosiłem Cię pozostać w Efezie i żebyś pewnym ludziom nakazał zaprzestać głoszenia niewłaściwej nauki, a także zajmowania się baśniami i niekończącymi się rodowodami, które więcej sporów przynoszą niż zbudowania Bożego, które jest w wierze. Celem zaś przykazania jest miłość z czystego serca, z dobrego sumienia i z wiary nieobłudnej.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 To polecenie daję Ci, Synu mój Tymoteuszu, abyś według proroctw, które mówiły o Tobie, staczał zgodnie z nimi dobry bój, mając wiarę i dobre sumienie, które niektórzy odrzuciwszy stali się rozbitkami w wierze, pomiędzy którymi są Hymeneusz i Aleksander, których oddałem szatanowi, żeby nauczyli się nie bluźnić.